Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. i Dziś chciałbym Was zaprosić na odcinek, który zapowiadałem już no, ładny kawałek temu, który w zasadzie jest wynikiem Waszego głosowania na komiks, za który mam się zabrać. A mianowicie będę mówił o Skalpie, Jasona Arona i R.M. Guery, jeżeli to przeczytam nazwisko serbskiego rysownika i scenarzysty. Skalp to komiks Jasona Arona, tak jak wspomniałem. Jest to pierwszy taki jego bardzo duży, autorski projekt. Komiks ten wydawany był pierwotnie od marca 2007 do sierpnia 2012 roku w ramach imprintu Vertigo i składa się na niego 60 zeszytów. W Polsce. Właśnie zakończyła, zakończyło się wydawanie tej serii, którą zaserwował nam na Egmont, zbierając całe 60 zeszytów w pięciu opasłych tomach. I Skalp to jest jeden z tych komiksów, o, o których ja wspominałem gdzieś tam, mimochodem, można powiedzieć, mówiąc o Gotham Central, czyli jeden z tych komiksów, które uchodziły za istotne, ważne kapitalne komiksy, które no z tego czy innego względu nigdy do Polski nie trafiły. No i w ramach tej takiej hossy komiksowej i nadrabiania także komiksowych zaległości, jeżeli chodzi właśnie o to, co dobre chociażby w amerykańskim komiksie, no to w końcu dzięki Egmontowi Skalp do Polski trafił. Ja, jak zobaczyłem na okładce Jasona Arona, no to przyznam się szczerze, że od razu Postanowiłem po ten album sięgnąć, bo dla mnie Aaron to jest jakiś wyznacznik jakości. On jest znany z komiksów i bardziej autorskich pokroju chociażby bękartów z południa, skalpu czy ludzi gniewu, które tego album czy miniseria, był wydany u nas przez Muchę, ale także on nie stroni od superbohaterszczyzny często nietypowo podanej. No, on stoi chociażby za torem, pisał przecież X-Menów, pisze cały czas obecnie Gwiezdne Wojny i nawet jeżeli mu się zdarzałem jakieś wpadki jak przy okazji Gwiezdnych Wojen no to ja uważam, że to jest autor bardzo utalentowany gość, który potrafi pisać świetne dialogi, tworzyć wielowątkowe, interesujące fabuły, no i wykreować kapitalne postaci no i wszystko to dostajemy w Skalpie I ja od razu powiem, że jestem tym komiksem Zachwycony i to pod każdym jednym możliwym względem. I znów trochę nietypowo zacznę od warstwy graficznej, za którą odpowiada Ram Gera. A to wszystko w związku z tym, że ja przyznam się szczerze, że początkowo nie byłem przekonany do warstwy graficznej tego komiksu. Ten twórca, tak naprawdę, z tego co się doszukałem, to chyba nic istotnego poza skalpem nie stworzył. No i kiedy otworzyłem komiks to te rysunki wydały mi się lekko niechlujne z jednej strony, w sensie często postaci są mało szczegółowe, jakieś takie trochę zwaliste. Jest to wszystko utrzymane w takiej brudnej, brązowo-żółtej stylistyce, ale stopniowo, kiedy zacząłem się zagłębiać w lekturę, no to zrozumiałem, że do tej konkretnej historii to naprawdę chyba byłoby trudno znaleźć lepszego. Tutaj wszystko gra i od strony prezentacji postaci i od strony prezentacji i, i tej strony wizualnej, ale też przede wszystkim emocji, które tutaj będą nam prezentowały i od strony świata przedstawionego, bo tutaj mamy bardzo fajnie zaprezentowany rezerwat w którym rozwija się cała nasza akcja i bardzo dobrze udało się temu twórcy zaprezentować sceny dynamiczne z którymi niektórzy z rysownicy mają problemy no a skalb jest komiksem na tle wybuchowym że tutaj tych scen akcji nie wiem strzelanin pościgów bijatyk mamy bardzo dużo i to wypada Naprawdę dobrze i to się czyta z dużą przyjemnością, a do tego on naprawdę potrafi zaserwować nam świetne kadry. No, ja mam tutaj przed oczami na przykład jeden z kadrów z jednego z ostatnich zeszytów w tym albumie kiedy na przykład jedna z postaci rozmawia z szamanką. No to, jest, to jest czysta przyjemność oglądanie tego rodzaju kadrów. Tym bardziej, że ten album jest od tej strony graficznej, od strony kadrowania, ułożenia poszczególnych plansz na, na stronie no, bardzo dobrze prowadzony. Tutaj To co robi rysownik i to jak nam prezentuje tę opowieść, to jest jedna z rzeczy, które można powiedzieć stanowią integralną część opowieści i pod tym kątem to dzieło to jest komiks praktycznie rzecz biorąc kompletny. Tutaj widać, że obaj twórcy rozumieli się doskonale, i to co Aaron sobie zaplanował od strony scenariuszowej, no to zostało narysowane w 110%. Warto też wspomnieć o okładkach Joka czyli gościa, który jest znany chociażby z Wiedźm, z Kota Snydera, komiksu, który całkiem niedawno u nas został wydany nakładem muchy. No i te okładki są świetne. Tutaj naprawdę Jock prezentuje nam okładki w zupełnie, w zupełnie innym stylu niż to, co dostajemy w komiksie, ale te okładki są klimatyczne. One są bardzo powiedziałbym dobrze oddające poszczególne segmenty, poszczególne zeszyty, to co, to co w nich dostajemy. No i one same w sobie stanowią takie małe dzieło sztuki. No i przechodząc do Sedna, czyli do tego, co zaserwował nam Aron od strony scenariuszowej, to jest naprawdę świetna historia, świetna opowieść. Skalp to opowieść o rdzennych Amerykanach dostajemy historię niejakiego Dashiela, złego konia. Indianina z plemienia Oglala, który wraca po latach, latach nieobecności do swojego rezerwatu. I no poznajemy go w momencie, można powiedzieć kiedy szuka guza wdaje się w kolejne bijatyki w rezerwacie i tak trafia przed oblicze Lincolna Czerwonego Kruka, gościa który no jest w tej chwili prezydentem, szefem premienia Oglala, zarządza całym rezerwatem a przy okazji jest szefem lokalnej mafii trochę postawiony przed faktem dokonanym Dashiel decyduje się na pracę dla Lincolna Czerwonego Kruka, którego, którego oczywiście świetnie zna ze swojej przyszłości, romansował m.in. i podrywał jego córkę, jak jeszcze mieszkał w rezerwacie i decyduje się wstąpić do plemiennej policji, która dostaje w tej chwili za zadanie no, takie trochę pokazowe rozbicie paru y Lokalizacji, gdzie produkuje się metamfetaminę. A mówię o pokazowych akcjach, dlatego że Lincoln Czerwony Kruk planuje otworzyć na terenie rezerwatu kasyno i no, musi gdzieś tam troszeczkę poprawić wizerunek swój i swojego plemienia w oczach i ludności mieszkającej w rezerwacie, no i oczywiście turystów, no bo umówmy się, że, że pod turystów to kasyno. Będzie przecież no, głównie targetowany. No i tak jest zaczątek fabuły, fabuły, która jest, powiedziałbym, dużo bardziej skomplikowana niż by się początkowo wydawało. Bardzo szybko okazuje się, że Dashiel nieprzypadkowo wrócił do rezerwatu, no i tak naprawdę on ma ukryte motywacje, aby być w tym miejscu, gdzie jest, no i zaczyna prowadzić takie swoje prywatne śledztwo. I tak naprawdę on jest jedną z kilku istotnych postaci, dlatego że tutaj w tym pierwszym albumie Mimo, że on oczywiście jest tą postacią pierwszoplanową, to z istotniejszych mamy właśnie jeszcze Lincolna Czerwonego Kruka, mamy Ginę, matkę Dashiella, którą łączą z Lincolnem, no burzliwa przeszłość i burzliwa teraźniejszość, dlatego, że tak jak kiedyś współpracowali, tak teraz stoją po dwóch stronach barykady i Gina wespół z takim no ćwierć indianinem można powiedzieć, Dieslem, no głośno protestuje przeciwko otwarciu kasyna i przeciwko temu, co się w, obecnie w rezerwacie dzieje. No i to jest opowieść sensacyjna, utrzymana w takim mrocznym, dosyć i ciężkim klimacie. Mrocznym i ciężkim, dlatego że Aaron nie oszczędza nam tego całego brudu rezerwatu, a to nie jest przyjemne miejsce i to nie jest związane tylko z tym, że mamy do czynienia tutaj, wiecie, z mafią, gangsterami i tak dalej, tylko no, rezerwat. Jak to brzmi? No, dla mnie to jest cały czas jakiś taki niezrozumiały fenomen, że w XXI wieku w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie nadal funkcjonują rezerwaty dla tak zwanej rdzennej ludności. No, jest to dla mnie jakiś absurd. I tak jak mówi się wiele o złej sytuacji w rezerwatach, o alkoholizmie, o bardzo dużej przestępczości w tych rezerwatach, o biedocie i o takim niskim statusie społecznym większości ludzi, którzy w tych rezerwatach żyją, no to tutaj to wszystko dostajemy jak na dłoni. I na tle tej takiej bolesnej rzeczywistości rezerwatu, dostajemy sensacyjną, bardzo brutalną i mocną opowieść, która stopniowo odkrywa przed nami kolejne warstwy. Bo Aaron w ramach Skalpu, w ramach tych pierwszych jedenastu zeszytów, które otrzymujemy w pierwszym albumie, no tworzy nam świetną opowieść, która tak naprawdę z każdym zeszytem odkrywa przed nami kolejne, kolejne elementy układanki. Tutaj okazuje się, że postaci, o których coś wiedzieliśmy, nagle okazują się być nie tym, za kogo my je początkowo uważaliśmy. Dochodzi cały, bardzo istotny dla tej historii element z przeszłości, gdzie Sięgamy do lat 70. i przeszłości wspólnej Dżiny oraz Lincolna i ówczesnych wydarzeń, które miały miejsce w rezerwacie. I to jest poprowadzone kapitalnie. Tutaj ten pierwszy album, można powiedzieć, że z jednej strony prowadzi nas dosyć linearnie, ale Aaron bawi się też strukturą tej opowieści, w tym sensie, że czasem dostajemy na przykład jakiś zeszyt, czy, czy jakieś wydarzenie, które obserwujemy z perspektywy jednej postaci, aby, nie wiem, kolejny zeszyt poświęcić innej postaci i w jeszcze kolejnym wrócić na przykład do wydarzeń, które, których finał widzieliśmy wcześniej, a które teraz poznajemy z punktu widzenia jeszcze innego bohatera i na przykład widzimy, co doprowadziło do jakiejś konkretnej sceny z zeszytu wcześniejszego. Może to sprawiać pozornie wrażenie pewnego chaosu i ja przyznam się szczerze, że z dwa, trzy razy to się tak troszeczkę zagubiłem, czyli ja na przykład coś pominąłem, ale to, jak to jest w całości podane i rozpisane, no to chylę czoła, dlatego że widać, że Aaron całą tę opowieść miał rozpisaną po prostu w najdrobniejszych detalach. Tutaj jest no Niezmierną przyjemnością z punktu widzenia czytelnika śledzenie tych poszczególnych elementów układanki i, tego, i obserwowanie tego, jak one stopniowo, stopniowo budują nam większą całość, budują nam taką spójną całość, prezentując wydarzenia z przeszłości, wydarzenia z teraźniejszości i odkrywając kolejne elementy tej intrygi. A przy tym no, to jest komiks też bardzo brutalny, jeżeli lubicie właśnie historie takie mocne, sensacyjne, no to tutaj tego naprawdę dostaniecie z nawiązką, no, tu, tutaj nikt się nie patyczkuje, tu, ta, tak jak wspomniałem, rzeczywistość rezerwatu jest brutalna No i, i to często jest tutaj wykorzystywane i to i w warstwie językowej, ale też i oczywiście fabularnie, bo, bo tutaj naprawdę z ten takich dynamicznych akcji i tak dalej jest bardzo dużo i to jak ta historia jest kapitalnie rozpisana to najlepiej widać po tym, że kiedy sięgnąłem po ten pierwszy album, no to zacząłem go tak czytać, wiecie od pierwszego zeszytu i myślałem, żeby go sobie dawkować ale po prostu to, jakie dostajemy albo twisty, albo cliffhangery na koniec kolejnych zeszytów, to powoduje, że w zasadzie czytelnik jest wciągnięty niesamowicie i ten grubaśny album ja przeczytałem praktycznie na jedno posiedzenie, bo po prostu cała ta historia nie pozwala się oderwać czytelnikowi od tego, co tutaj dostajemy. Także no, okazało się, że ta pozytywna opinia, ten, ta fama, że Scalp to jest jedno z najlepszych dzieł Jasona Arona, okazała się nie być przesadzona i ja wręcz trochę sobie plułem w brodę, że nie czytałem Skalpu na bieżąco, tylko tak naprawdę no, kupowałem te poszczególne albumy i dopiero teraz całkiem niedawno do, do tego komiksu siadłem, ale wiem, że będę czytał już całą opowieść dalej, tym bardziej, że mówię, już cała piątka albumów jest u mnie na półce i mam nadzieję, że no, szybko dane mi będzie przeczytać zwieńczenie całej historii Dashiela Złego Konia. No, myślę, że lepszego otwarcia ten komiks naprawdę nie mógł mieć i to jest świetna rzecz. Jeżeli lubicie te, takie komiksy bardziej realistyczne, lubicie ciekawą historię i chcecie przeczytać sobie porządny komiks, sięgnijcie po skalp śmiało. A jeżeli będzie o czym mówić przy kolejnych tomach, no bo tutaj wiele się podejrzewam nie będzie zmieniało. Myślę, że, że mam nadzieję, że ta historia utrzyma swój poziom. A z tego co widziałem, to rysownicy nawet się za często nie zmieniają w trakcie tej historii. No to zobaczę, czy sięgnę po kolejne tomy, czy może po prostu po finale całej opowieści nagram jeszcze jakiś dodatkowy podcast, żeby co nieco opowiedzieć, jak prezentuje się całość z perspektywy 60 zeszytów. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć.